Instytucja o nazwie Jugendamt. Rodzice nie będące obywatelami Niemiec praszam prawa rodzicielskie. Bitte bitte Zapisy tworzące Jugendamt pochodzą z 1939 roku. Powtarzam. Z 1939 roku. Horror Jugendamtów. Dzień dobry Państwu, Marzena Supryniak, Międzynarodowe Stowarzyszenie Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech. W dniu 29 stycznia 2012 roku Marcin Gal miał spotkanie z rodzicami, których dzieci chodzą do Państwowej Szkoły Europejskiej o profilu niemiecko-polskim, w której jest przemoc i akty dyskryminacji. Zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy i przepraszam za jakość nagrania, ponieważ były one w miejscu publicznym. Państwa dzieci chodzą do Państwowej Szkoły Europejskiej w Berlinie o profilu niemiecko-polskim. Czy może Pani jako matka opowiedzieć swój przypadek naszym słuchaczom? E, no tak. Przede wszystkim... E... Od kiedy ten problem w Pani przypadku istnieje? Od kiedy? Od kiedy Odkąd poszedł do tej szkoły. Czyli dwa lata temu. I dokładnie czego dotyczy? Przede wszystkim um, Nieniętnego I um, Może żadnej reakcji Ze strony dyrektora W związku z toczącą się agresją W szkole Ale czy może pani przedstawić konkretnie Skąd agresja się bierze Czy ze strony nauczycieli, uczniów Czy zewnątrz um, Ze strony uczniów To znaczy? Um, Syn, podaję przykład, syn został e, zastraszony nożem w szkole, mm. ponieważ e, uczeń, który wyciągnął ten nóż do niego, mm. powiedział, że ma mieć do niego respekt, bo jeżeli go nie będzie miał, to syn dostanie ciosem. Mm. Cios, e, tym nożem. E, po czym y, zostało y, to zgłoszone, oczywiście syn zgłosił to y, do nauczycielki. Y, nauczycielka zareagowała odwrotnie, nie zgłaszając tego do dyrektora. A dyrektor nie dowiadując się o niczym, olał tą sprawę. Dziękuję, tak? na razie Pani dziękuję. Czy może pani by chciała coś dopowiedzieć? To znaczy no dobrze. Ja mam znaczy moim zdaniem tutaj nie do. Nie, ja nie, nie Za chwilkę, tak łagam. Słuchajcie, no problem istnieje w tym tak naprawdę w, w tym momencie, że w tej szkole wszyscy, może wszyscy, większość osób, które posyłają rodzice dzieci do tej szkoły mają od pewnego czasu wrażenie, że. Co się złego dzieje, e, przy minimalnej e, wymaganej jaka jest możliwa reakcji ze strony szkoły. Czyli tak jak koleżanka powiedziała, jej syn e, został zastraszony, niewiele coś się robi na ten temat. E, jest, tak, jest po prostu bezpieczeństwo naszych dzieci zachwiane, e, ponieważ dochodzi do pobić, dochodzi do różnych aktów przemocy. E, tak naprawdę te konsekwencje nie są dotkliwe, czy to nie są po prostu w jakiś sposób realnie, namacalnie w stosunku do tych napastników podejmowane. Mało tego opieka na samych y, przerwach, tam gdzie dzieci powinny wyczuć się bezpiecznie, skoro my oddajemy swoje dzieci y, do tej szkoły, y, ta szkoła gwarantuje bezpieczeństwo naszym dzieciom. My nie mamy tam prawa przebywać, ponieważ właśnie oddając te dzieci, one są tam pod opieką. W związku z tym y, my tak naprawdę nie wierzymy w tą opiekę, skoro doszło do takich y, różnych aktów przemocy. Y, Mój widząc w którymś momencie, że jego kolega zostaje bity i w taki ciężki sposób, gdzie po nim się tam skacze czy, czy, czy nim się rzuca, próbuje odciągnąć napastnika. I przeżywa traumę, która w efek efekcie daje to, że dziecko, które kiedyś miało swoją traumę, ponieważ jego kiedyś ktoś również pobił, akurat nie na terenie tej szkoły, tylko w innym przypadku, zaczął się jąkać. Było to już, zaczęliśmy pracować z dzieckiem, łącznie z logopedą i wyprowadziliśmy to nasze dziecko do takiego etapu, że dziecko już było spokojne, w sensie, że już przestało się tak jąkać, zaczęło z nim rozmawiać. Nie było, nie było u niego widać tej, tej reakcji, natomiast po fakcie pobicia po, po fakcie y, jego interwencji w tym momencie, on z powrotem wróciły wszystkie jego poprzednie obawy i wróciły, y, wróciło jąkanie i, i taka sytuacja, że dziecko dalej źle się czuje w tej szkole i czuje się niebezpieczniej, a my jako rodzice tym bardziej, ponieważ na przerwach nie ma tak naprawdę wymagającej opieki. Ponieważ są miejsca w tej szkole, w tej, na, na, na placu, na kofy tej szkoły, gdzie nauczyciele, y, nawet będąc jedna osoba, czy dwie osoby na placu, nie widzi wszystkiego. My chcielibyśmy, żeby ta opieka i bezpieczeństwo w tej szkole zostały wzmożone i zapewnione, chociażby nawet przez, przez prowadzenie monitoringu, przez prowadzenie y, y, służb ochrony z zewnątrz, które zapewnią naszym dzieciom bezpieczeństwo. To może Rozumiem. To może pan chciałby coś jeszcze dopowiedzieć. No ja tutaj mam taki problem tego rodzaju, że to właśnie moje dzieci zostały pobite. Najpierw pierwsze dziecko zostało pobite tydzień przed Bożym Narodzeniem. Znaczy dotkliwie pobite. Tak, tak, to... Dotkliwie pobite, bo, no bo wylądało. E, pobite. Tak, no do... bardzo dotkliwie, no bo wylądowało w szpitalu z rozległymi krwiakami. A. I, i z mózgu. Szkoła nawet nie zareagowała. Nikt ze szkoły nie zadzwonił, nie zainteresował się, nie zapytał. Dziecko po powrocie do szkoły musiało być z z rodziców. Po prostu się bało. Leżało w szpitalu. Leżało w szpitalu, Leżało w szpitalu przez 4 dni. Właśnie. Następnie dostało zwolnienie, tak? Tak, dostało zwolnienie, dopiero poszło to było 11, 12 li, stycznia, poszedł, stycznia poszedł dopiero do szkoły. 13 stycznia, będąc dzieckiem to właśnie młodszym w szkole, dziecko skończyło 10.30 10 zajęcia. Starszy syn został w szkole, bo zajęcia trwały do 16. Ja będąc dzieckiem już o 11.00 w domu byłem, około 15.00 otrzymujemy telefon w domu, że doszło do nieporozumienia między dziećmi. Z udziałem starszego syna. Z udziałem starszego syna. To było około godziny 15.00, to było akurat 13.30. No ja akurat byłem w domciu zajęty, żona pojechała, bo akurat byłem w domu, żona pojechała I okazuje się, że dziecko leży w klasie, na takich workach jak po ziemniakach, blade jak ściana i okazuje się, że no, myśmy zostali po prostu poinformowani przez nauczycieli, bo wymiotowało krwią przez dosłownie prawie miesiąc nie zostało nic wykonane nic zrobione w szkole no prawie nic, no tam poza drobnymi szczegółami, gdzie ta moja żona też wywarczyła, że no jeden z oprawców został dopiero, stali oprawcy zawieszeni, a jeden z oprawców wcześniejszy który chodził sobie, normalnie uczęszczał na zajęcia, no dopiero został no tak powiem, no, zawieszony w prawach, zawieszony w prawach no też nie do końca przez 10 dni, no, ale wcześniej jeszcze w międzyczasie była taka sytuacja, że mojemu synowi, temu młodszemu, który był pobity, zabronili wychodzić z klasy ze względu na to, że się bał tego, tego dziecka. I dopiero po interwencji mojej żony, no stało się na obrót, czyli, że oprawca siedział w klasie, a mój syn mógł wychodzić na boisko, ale do tej pory boi się wychodzić na boisko, jak nie ma mamy, nie ma taty. dziecko nie wychodzi na boisko, boi się. A jeszcze inna rzecz, że jak to dziecko pierwsze zostało pobite, to pani wychowawczyni kazała dzieciom, jemu i jego koledzy, którzy zostali poszkodowani w zajściu, kazała szukać poprawcy i jego wychowawczyni sobie. Gdzie dziecko, gdy wróciło do domu, puściły mu nerwy, że tak powiem, no bo mama, tata był w domciu, to dopiero wtedy no zaczęło mdleć, sinieć i wymiotować. No, no, no tutaj jest ciężko pisać, no bo mówię, szkoła no praktycznie no, odcięła się od nas w tym momencie. Czy w tym drugim przypadku pobicia... Yy na, na, na w miejscu, gdzie tam akurat y, został on pobity. No to ten było coś takiego. To było coś takiego, że z tego, co my wiemy, to była jedna pani. Widziała to, czy? Nie, nie widziała. To było inaczej, bo to było całe większe tajście. Jak widziała, że jak dzieci się ze popychać, zebrała jedno z dzieci. Potem było, było kilkoro tych dzieci. Zebrała to dziecko i nikt nie został na boisku. Dzieci zostały zostawione bez opieki, bez niczego. I. Ja może no, do, do, do, doszło do kupicia do, doszło do kupicia, ale przez ko, ilu było? No, tego, Moje dziecko nie potrafi powiedzieć, bo został od tyłu złapany. Wie tylko jedno dziecko, że został złapany od tyłu nawet nie wie, bo on był skopany i nawet nie wie przez ilu, bo po całym zdarzeniu on stracił przytomność. On nawet nie widział kto, gdzie, jak. Mniej więcej, to było na terenie szkoły. Na terenie szkoły, na, na akurat tutaj w tym miejscu, gdzie jest boisko i gdzie oni grali w piłkę. Bo to było w trakcie, jak oni grali w piłkę, zostali zatokowani. Ja jeszcze mam pytanie. Czy pan dyrektor y, rozmawiał lub y, czy chciał rozmawiać w języku polskim y, z, no, z Państwem tak, na temat tego wydarzenia? Dyrektor nie miał czasu i nawet nie próbował rozmawiać z nami, a w międzyczasie jeszcze, jak było doszło do innego zajścia, wyraźnie zaznaczył, że to jest Berlin, tu są Niemcy i rozmawiamy tylko po niemiecku, mimo że to wyraźnie pisze, że to jest szkoła polsko-niemiecka. Jego to nie interesuje. Czy ktoś z Państwa miał tutaj jeszcze zakaz języka polskiego, jeżeli chodzi o zakaz komunikowania? Yy, znaczy ja, na początku yy, próbowania dostania się do Pana Dyrektora, żeby rozmawiać na problemy w szkole, jakie dotyczą yy, agresji. Dowiedziałam się, że pan dyrektor nie ma czasu na spotkanie, a jeżeli y, spotkałam na holu y, w szkole pana dyrektora, y, nie chciał rozmawiać w języku polskim, tylko w języku niemieckim. Rozumiem. Czy mam być o coś do powiedzieć? A może pani? To znaczy, ja osobiście słyszałam, jak jednak mówił po polsku i wiem doskonale, że potrafi mówić i jego tylko dobra wola jest w tym, czy on chce się dogadywać z rodzicami, czy nie. Ponieważ to jest tylko od niego zależy tak naprawdę. Ja chciałam dodać tylko, że moje dziecko było tydzień później niż kolegi syn i do żony od tu przez tego samego oprawcę zgłosiłam się do pana dyrektora właśnie z tym problemem. On yy, stwierdził, że... Zapytałam, czy mogę do niego mówić po polsku. On mówi, że owszem mogę, ale odpowiadać będzie mi tylko w języku niemieckim. I... Yy... Co po prostu jest dla mnie nie do pomyślenia, że pan dyrektor zgłaszając mu sprawę przez sekretarkę, przyszedł do klasy mojego dziecka, wyciągnął jego i jego kolegę, mówiąc oczywiście w języku niemieckim. Dzieci poczuły się tak, jakby one były winne czemuś. Przyszedł już z oprawcą i jak gdyby sugerując już od razu dzieciom, że to nie był ten właśnie, to nie, ten, to, nie to dziecko ich uderzyło tylko zupełnie ktoś inny. No dzieci, moje dziecko akurat mówi bardzo, w ogóle nie mówi jeszcze po niemiecku, także no na pewno przy, musiał przyjąć słowa pana dyrektora za słuszne, chociaż jego nie było wtedy tam. Dwa, moje chciałabym jeszcze dodać, że nie rozumiem tego, że dziecko, które na przykład miałoby problem idzie do sekretariatu i tam nie może porozmawiać po polsku, bo na przykład nie ma tam, załóżmy, no, jest pani sekretarka, która mówi po polsku, ale przecież ona nie jest tam zawsze. Natomiast z panem dyrektorem już takie dziecko na pewno nie będzie mogło rozmawiać po polsku, tak jak my rodzice. I y, moim apelem jest tutaj też, żeby ktoś y, jednak y, w sekretariacie pracował, kto może rozmawiać i z rodzicami, i z tymi dziećmi po polsku, bo dużo dzieci przyjeżdża z Polski Petycznie. i nie mówi. Pani sekretarka nie może we wszystkich sprawach rozmawiać, pani sekretarka mówi tylko w kwestii swoich oczywiście odpowiedzialnych obowiązków, które ma zlecone. Tak, oczywiście. I jeszcze to, że dzieci, które są w pierwszej klasie, tak jak jest moje dziecko, yy... Musi zostać odprowadzony tylko do schodów, chociaż jest, uczy się na trzecim piętrze. Jest bez opieki i, Boże rodzicom nie można wchodzić na górę. Muszą zostawiać swoje dzieci tam na parterze, żegnać się i dziecko już samo idzie do góry, gdzie może akurat wszystko się wydarzyć, tak jak tu wspomniana agresja i tym bardziej jestem zaniepokojona, że moje dziecko musi maszerować do góry samo. Zdarzały się przypadki popchnięć na schodach, Różnych, różnych innych takich rzeczy, gdzie tak naprawdę no, nie ma nikogo wokół z, z nauczycieli nie widzą po prostu takich, takich, takich rzeczy. Dlatego też, że, że dopóki nie będzie zwiększenia ochrony poprzez jakiś monitoring czy, czy, czy służby do tego wyszkolone, tak naprawdę ten problem będzie wracał motorycznie. Nie tylko dzisiaj, bo, bo, bo, bo przecież tak naprawdę odkąd połączone zostały te szkoły przeniesiona pod yy, szkoła europejska, polsko-niemiecka z innego miejsca, to... Yy, z, Zmieniła adres i po połączeniu szkoły regularnej niemieckiej -niemiecki szkoły z polsko-niemiecką Europa ten problem narasta i narasta i końca nie widać. Chciałabym jeszcze dodać, którą mam okazję. Pan dyrektor po całym zgłoszeniu, po wszystkich wydarzeniach chciał porozmawiać z synem gdzie mój syn miał z góry zakazane, że bez e, prośby, znaczy bez, e, bez mamy e, nie może udzielić żadnych informacji na temat tego wydarzenia. Natomiast pan dyrektor e, chciał zmusić moje dziecko do wypowiedzenia się na temat e, wydarzenia, które miało miejsce w szkole 13 w piątek. E, i dyrektor stwierdził, że y, odbije się to odpowiednio na świadectwie na koniec semestru i tak też również się stało. A y, czy twoje, twoje dziecko y, wtedy w tym zajściu też uczestniczyło jego yy, pobicia starszego syna, naszego kolegi? Tak, tak y, uczestniczył y, w tej sytuacji, że dostał, y, został kopnięty y, w głowę. Znaczy, my zapoznaliśmy się z Państwa apelem z 16 stycznia 2012 i warto podkreślić, że ten problem dotyczy prawie 100 osób, które podpisały się pod tym pismem. Ja mam takie pytanie do Państwa jeszcze. Oprócz naszego stowarzyszenia, czy Państwo gdzieś szukali pomocy w innych organizacjach? Żeby to wyjaśnić, proszę wyjaśnić bardziej. Tak, szukaliśmy pomocy między innymi w Shulamcie, zgłoszona była sytuacja z nożem, gdzie mój syn był straszony nożem. Było to zgłaszane, ale do tej pory nie ma żadnych efektów. Mieliśmy obiecane, że będzie odpowiednia reakcja ze strony szulantu, będzie odpowiednia reakcja ze strony szkoły. Do dzisiejszego dnia nic nie wiemy. Czy gdzieś jeszcze Państwo, czy kogoś jeszcze Państwo informowali? Nie, my chcemy jeszcze tylko dołożyć do tego, że po kwestii tej zgłoszenia w szulamcie mieliśmy nadzieję, że coś się stanie i zatrzyma się to. Jeżeli ktoś biega znowu po szkole, to nie jest żadna dowciwa ani zabawa. A więc po tym zgłoszeniu stały się właśnie, co koledze zostało podbite dziecko i z poważnymi obrażeniami wylądowało w szpitalu, to między innymi jest nie tego przez zgłoszenie właśnie w amcie. Uważam, że szumamt powinien ponieść też jakieś konsekwencje po prostu na nie reagowanie tego, co nastąpiło po naszym zgłoszeniu. Tak, znaczy rozumiem, że ta szkoła jest polsko-niemiecka i wiemy, że Państwo są obywatelami polskimi. Eee, ja mam takie pytanie jeszcze. Czy powiadomili Państwo Polską Ambasadę w Berlinie? Tak, Polska Ambasada w Berlinie została powiadomiona. Kiedy? Um, po, um, już dokładnie daty nie, nie, nie, nie pamiętam, ale na pewno po tym zajściu obu pobić. Yy, w każdym razie apel, który został wystosowany do pana dyrektora z podpisami 97 yy, bodajże osób yy, do wiadomości... Yy, Polisze-Botrzew, czyli ambasady polskiej w Berlinie, również ten apel został nas przesłany. Tak naprawdę powiadomiliśmy, oprócz jeszcze polskiej ambasady w Berlinie, ten apel został, kopię apelu również przekazaliśmy na ręce urzędników w Schulamcie oraz w Amcie. Policja posterunku y, do spraw, znaczy na posterunku w okręgu, gdzie akurat się znajduje ta nasza szkoła została również poinformowana przez y, drogą faksową. Y, również kserokopia tego apelu została tam do komórki prewencyjnej zajmującej się, przepraszam, komórki dotyczącej akurat y, spraw y, y, agresji y, w szkole została tam poinformowana. O, to tutaj, dobra, dobra. Czy Ktoś Panie z Państwa na tak koniec chciałby coś jeszcze dopowiedzieć? powiedzieć? Ja chciałam dodać, że ja też dzwoniłam 12 stycznia do ambasady, rozmawiałam z Panią Makowiecki z wydziału konsularnego i przedstawiłam właśnie tą moją sytuację, mojego dziecka, że chłopiec, który uderzył, no nie wiem, pobił tydzień wcześniej kolegę, syna mojego kolegi, napadł na moje dziecko, więc Pani, pani Makowiecki uspokajała nas, że, mnie, że że może to być incydent, no i, no nie wiem, czekam był... na reakcję. No, no, no tak, no oczywiście, to był incydent, który dotyczy prawie 100 osób. E, ja mam takie pytanie, czy, czy jakaś reakcja była na zewnątrz ambasady, czy po prostu czyjeś ciszo? Czy, znaczy, czy interweniowali w tej zbroje? Z tego co mi wiadomo, nigdy do tej pory się z żadnych urzędów nie skontaktował z nami, ponieważ my w naszym apelu podaliśmy skrzynkę pocztową, mailową, na którą prosiliśmy pana dyrektora wraz, no, jeżeli do wiadomości inne urzędy również dostały ten apel, więc również widzą gdzie jest adres zwrotny, ewentualnych odpowiedzi czy informacji na temat podejmowanych kroków. Tak więc na razie w skrzynce pocztowej nie ma żadnych informacji na ten temat. Ja bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. My oczywiście tę sprawę będziemy dalej monitorować. Do widzenia, do usłyszenia. Sprawa ta będzie monitorowana i nagłaśniana przez Międzynarodowe stowarzyszenie Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech. Korzystając z okazji chciałabym zaprosić Państwa na stronę wwwdyskryminacja Dziękuję bardzo, do widzenia, do usłyszenia.